Hej, Good evening! Hej wszystkim! jest no. to part free, nie? Trzecia część. Ale zajebiście. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tak bo zmieniliśmy miejsce. Gdybym jest to ciekawe, czy nas inaczej słychać niż w poprzednim miejscu? No właśnie, bo przenieśliśmy się z pokoju do pokoju, więc może być inny pogłos, sam, po no. cokolwiek. Mnie nie zasłania klapka od laptopa, w sensie mikrofonu do mnie. Mnie nie zasłania nic. Tak. A ja tutaj siedzę najbardziej otoczony. Ale masz najwygodniejszy krzesło. No, więc witamy coś za coś, nie? w kolejnym odcinku. Aha. A, chcieliśmy od czegoś zacząć. Tak, byliśmy jakiś czas temu w pewnej gdańskiej restauracji. W której właściwie wykombinowaliśmy sposób, w jaki w jak można za każdym razem tam dostać darmowe, darmowe napitki. Bonusy. Bonusy. Jeśli ktoś kiedyś był w Gdańsku, w Gdańsku głównym, w okolicach ulicy Głu tej, nie ulicy Długi. głównej, tylko Długiej, jest knajpa, która nazywa się Primitive. Tak. Byliśmy w Primitive. Tak. I byliśmy. Chociaż knajpa wygląda ogólnie naprawdę bardzo ładnie. Znaczy ładnie jest zrobiona. Jest fa strasznie fajnie stylizowana na e, jakąś... E, jaskinie, jaskinie. taką e, jaskinię. tego. Tak tak? No tak, wszyscy kelnerzy są przebrani za troglodytów, prawda? Jeśli chcesz wejść do knajpy z kobietą, to musisz ją przyciągnąć za włosy i wciągnąć po schodach. No ale to było o tyle fajne, znaczy, o tyle fajne, że to, fajnie, że to fajnie wyglądało, ale jak było dużo ludzi, obsługa była naprawdę beznadziejna. beznadziejna obsługa była... Wiesz. Do dupy. Byliśmy tam, jak siedliśmy... Za... No, po pierwsze... ja, może od początku, weszliśmy tam. No dobra, weszliśmy. No, pierwsze, pierwsze wrażenie, wow, nie, słuchajcie, malunki na ścianach, stylizowane właśnie takie malunki z jaskim. Ale ładnie zrobione, więc musieli z, z, ściągnąć do tego ludzi z tego, z ASP. Tak, w ogóle to jest jedyna z niewielu knajp w Gdańsku gdzie można palić na dole no, teraz już prawie nigdzie nie da się tak, tam są dwa poziomy na, na dolnym poziomie można palić no, więc my jako, że połowa była paląca połowa nie nie, nie, siedliśmy na schodkach <głos> siedliśmy na dole no i dostaliśmy karty karty też bardzo ładnie stylizowane tak były... Tak, też wszystko było, wszystko było wyryte na glinianych tabliczkach. Tak. Fajne nazwy miało. Tak, żeby podnieść jedno, jedno takie menu, potrzeba było trzech kelnerów, więc naprawdę dużo obsługi było. E, oczywiście przypominam, że wszyscy byli przebrani za troglodytów, więc e, wydawali przy tym różne dźwięki i pochukiwania. I jedna osoba z naszej ekipy dostała po głowie maczugą za co jeszcze nikomu niby się nie zostało niby chcący. nie no ogólnie jeden z kelnerów najpierw chciał, chciał ją zaciągnąć do kuchni ale powstrzymaliśmy go nie no ale wracając e, dostaliśmy już to menu zamawiamy cokolwiek dwie zamówiliśmy dwie pizze coś tam do picia małego i czekamy i siedzimy tam, chyba ja wiem, z 20 minut. Tak, po 20 minutach przychodzi kelner. Właściwie nie, bo kelner się tam kręcił i po prostu ktoś z nas go zahaczył. I wydaje mi się, że tam po prostu przychodzą ludzie, którzy, którzy wstydzą się tak zahaczyć kelnera, więc po prostu siedzą tam cichutko i czekają na swoje żarcie. On nas ktoś zahaczył kelnera i właśnie mówi, co z tymi pizzami? No on mówi, a no wiecie, tutaj taki, taki, taki harmider i w ogóle tyle ludzi. Jeśli nie dogadałem się z kucharzem. Nie dogadałem się z kucharzem. Ja wam przyniosę coś darmowego do picia I tak jak ja byłem chyba jedyną osobą Która wcześniej zamówiła sobie coś do picia Miałem taki malu, malusieńki Nie, nie, nie jedyną eee... No nieważne Miałem taki malusieńki kufelek piwa Potem jak, jak zagadaliśmy z, te, z, tym, e, z tym kelnerem Się okazało, że ja siedzę z tym swoim malutkim kufelkiem piwa Za który zapłaciłem 5 zł A reszta siedziała z normalnej wielkości kuflami <głos> e, Cokolwiek sobie zamarzyli za darmochę i jeszcze była, jeszcze była sprawa Ani, która na samym początku, przy składaniu zamówienia, zamówiła sok pomidorowy, e, którego nie dostała w końcu do końca e, obiadu, tak? tak? Tak, tak, tak, tak. O, no właśnie. E, I ten, i e, w ogóle e, kaler przynosi te darmowe napitki w ramach rekompensaty, jak to ładnie nazwał. Niby troglodyta, ale tak ładnie się miał słowić. <głos> <głos> Tylko nie wiem dlaczego przy tym bił maczugą w stół. No, ale ogólnie, to, więc teraz, teraz w ogóle nie dokończyłem, że przyniósł chyba dwa inne soki zupełnie. A właśnie tak, no i Ania zamówiła sok pomidorowy eee... i myśmy w tych zamówieniach potem też, też wzięli dwa soki. Przychodzi ten kelner z tymi napitkami darmowymi no i mówi, że no w ogóle soku pomidorowego nie ma, że on tutaj taki zakręcony, ale że przyniósł dwa różne smaki. To wiesz, tacy zakręceni troglodyci. Tak, przyniósł pomarańczowy i bodajże pożyczkowy chyba. Coś takiego. Kto pija pożyczkowy sok? Ja. Yeah. W, w ogóle Michał zamulił i myślał, że, że my potem za to zapłacimy. <laughs> tak. Nie, bo, bo nie, nie, nie słyszałem rozmowy. A, tak, bo przy, przyszedł, przyszedł Ude... mnie kelner wszyscy... Byliśmy tam chyba od, ja wiem, 16. Była godzina chyba pół. 16? No, mówiliśmy jakoś tak, nie wiem, piąta, szósta, coś w tym stylu. Około piątej byliśmy w pubie, w, w którym w spędziliśmy może z dwie godziny. No Później właśnie, poszliśmy i tam, do tego primitivali, to była może i dwudziesta. I prze, przez te dwie godziny sam zabawiałem wszystkich i cała energia poszła w diabły, więc już zamulałem tam na miejscu. No tak, A nie zabawiałeś wszystkich. Mi, mi, Michał to du, dusza towarzystwa. Po raz pierwszy w życiu gadałem więcej niż ktokolwiek i przyszło mi potem... No zamulić. Wszystko było jednym żartem Ile? Ile? prowadzone. No, ale w... ktoś, ktoś, chciał, ktoś chciał cię usilnie przytulić. Tak. Pozdrawiamy Dobra, ten nie, ma, nie, nie ten. Żadnych inside joke'ów. Pozdrawiam yy, dziewczynę Igora. Tak, żadnych, <laughs> żadnych inside joke'ów. No, ale teraz, bo z tego, co słyszałem, to zawsze jak ktoś tam przychodzi, to musi strasznie długo czekać na żarcie. Wygląda na to, że można tam wejść... Zamówić coś, poczekać 20 minut, zagadać, dostać darmowe picie i uciec stamtąd. Tak za każdym razem. I wchodzi tam po prostu za każdym razem, jak ma się ochotę na darmowe żarcie, czy tam picie. Zamawiać cokolwiek, wołać kogoś z obsługi, dlaczego tak długo się nie dostawało nic, dostać darmowe picie i pójść. A w ogóle e, w końcu dostaliśmy Niecny tą plan, pizzę. Niezny plan, gorze. Dostaliśmy tą pizzę. Tak. E, to... Dobra była. Nie, kelner, widząc, że siedzi pięć osób, czy sześć, sześć osób, Sze, sześć tak, osób. E, przyniósł dwie pizze na dwóch dużych talerzach, bez niczego... Aha, no i serwetki, oczywiście. No. Bez, niczego, bez, bez żadnych mniejszych talerzyków, żeby... No, że, jak to wiesz, każdy bierze kawałek, tak. No bo to jest primitive, wszyscy wciskają twarz w jedzenie i jedzą w ten sposób. No, no, no, w ogóle no, no. sama pizza wyglądała... Yy, prymitywnie. Bardzo prymitywnie, bo yy, nie wiem, czy ktoś kojarzy, w dużych supermarketach można kupić takie gotowe ciasto do pizzy. No. <śmiech> na psik, znaczy na zdrowie. Yy, jak się je tak rozgniecie i upiecze, to ona w ogóle nie ma wymiaru, znaczy w ogóle nie ma kształtu koła. To mniej tak wyglądało. To wyglądało, jakby ktoś wziął tą pizzę... Wal, wal, powalił ją trochę maczugą no, Nalał tam sosu Rzucił jakieś dodatki Tak to było zrobione Wiesz, troglodyta Bierze ciasto znaczy Bierze mąkę, bierze wodę Najpierw leje brutalnie wodę do, do, do mąki Później bardzo brutalnie ubija ją pięściami Podrzuca o ścianę jaskini Wtedy się robi płaska I tak powstaje pizza O mój ty Boże W ogóle zahaczyliśmy drugiego kelnera O pięć talerzyków <głos> tak, których też nie dostaliśmy aż do końca wieczoru Tak, dokładnie, w ogóle chyba Wszyscy o nas zapomnieli No Tam wszyscy wyglądali strasznie zapomniani Właściwie wszystkie stoły wyglądały tak, że Siedziała grupka ludzi i gadała, bo nie mieli jedzenia No mhm. tak. albo, albo ktoś tam miał piwo Tak, to pewnie darmowe Ty, a może To był taki, taki spisek, dzień bez jedzenia A to byśmy też nie dostali jedzenia Ej, to, Także by, to by przep... było głupie święto dzień bez jedzenia. Przepłacona pizza. To taki była. chrześcijański post. No więc przepłacona pizza. 20 sumie... zł za pizzę, która nie była dobra. Ja słuchajcie, w poprzednim odcinku mówiliśmy o dziwnych filmikach. No. Jeszcze poprzednim już nawet nie pamiętam o czym mówiliśmy. Mówiliśmy sporo o piercingu. I... Tak, o plemnikach w kapeluszach no. w czepkach Że każdy plemnik wygląda jak Otylia Jędrzejczek Ej właśnie, a propos plemników Pamiętacie, jak od jakiegoś czasu gadaliśmy o tym O wysyłaniu ludziom e... Pępków. Pępków Jako smsy no... I Michał przez cały, czas, przez cały czas Starał mi się wmówić, że bardziej jak pępek Wygląda wysyłanie literki Q niż literki O Dziś jak, jak mi wysłał literkę Q Byłem przekonany, że wysłał mi plemnika może... Tak to wygląda A może małpa? Czemu małpa? Taki zawinięty, no, i w ogóle jak taki vortex Wciąga wszystko. Podciągasz koszulkę, tutaj za zaczyna wszystko wsysać przez pępek. <śmiech> Czarna dziura. <śmiech> o fuj Tak wiesz, zaczyna zasysać, już. I właśnie, ciekawe, czy takie coś by było, gdyby gdyby ten gdyby się nie podwiązywało pępków. Że wiesz, po prostu zostawiasz taki otwór. Ws Mógłbyś jeść przez i, I byłaby tam próżnia. I za każdym razem, jak odtykasz Ty. tą próżnię, to zaczyna zasysać ja wszystko. Myślę, ja, ja myślę sobie, że w takim razie. Powiedzenie, że przez żołądek do serca powstał jeszcze, zanim zaczęli podwiązywać. Braj tak, wiesz. Aha, po prostu. Taki chirurg brał, wiesz, w rękawiczce łapkę, w pępek, grzebie, grzebie, grzebie, grzebie. Łapie za serce. Mam serce! I wyciąga. I je zjada. Dlaczego? I właśnie, ciekawe, jak to było, że zanim podwiązywali... W ogóle, jak to działa, że jak zanim podwiązywali sobie pępki, to co, Dyndał im taki sznur stąd i z otworem na końcu? Przez który mogłeś zacząć kogoś nadmuchać. Tak wiesz, podbiegasz do kogoś, łapiesz go za taką dynającą pępowinę. I stąd ludzie wmawiają, że kurde otyłość jest dziedziczna. Ej, to stąd, to stąd pewnie wszystkie dzieci w biednych krajach mają takie duże brzuszki. Bo, no. bo oni, oni się nie rodzą w szpitalach, tylko po prostu rodzą się gdzieś na piachu, po, gdzieś między trawą i tak dalej. To pewnie zwisają takie wilgatne pępowiny, się ciągną za nimi wszędzie. Albo... To dzieci się bawią na tej zasadzie, podbiegają do siebie nawzajem i pompują sobie brzuszki. Albo, jaki, Myślisz, albo jakiś. Myślę, że ilu z nich nie trafia. I tak geje eee. Albo te, albo właśnie rodzą się takie szkielety, tak patrzą rodzice. Kurde, za chudy coś. No ej, no mu, no mu, no. ej, mu mutambet! Przynieś, przynieś tą kurę to zapałeś! I tak ją mieli wrzuca do tego żołądka, żeby ten brzuszek tam był. O Jezu, to na. Ej! To. to Wyobraźcie sobie, że macie taki otwarty pępek. Mhm. Na lekcji siedzicie, pod ławką jakiejś żarcie. I tak. Mm, głodny jestem. I do pępka. Tasto Tak, jak te gumy do rzucia z podławki. <grym> Ej. Wiśniowe. <grym> <grym> Ej, to bo, dobre by było, nie wiem, ja mam w ogóle coś takiego, że mnie ogólnie jedzenie nie bawi. Dla mnie jedzenie to jest coś takiego, co trzeba odklepać, żebym mógł dalej kontynuować swój dzień. Ja gotuję. I to, to by było piękne, żeby, no ja też, jak nie mam jedzenia. Ja bym lubię gotować. Gotowanie jest, fajne, gotowanie jest fajne, ale jedzenie mnie nie bawi. A, czyli sam proces jedzenia, tak? No bo to jest nudne, trzeba wkładać jedzenie i trzeba je rzuć później, i połykać. Zabi po pierwsze zabiera czas, zabiera kasę, no jest strasznie wnerwiające. A tak po prostu miałbyś tu taki malutki otworek, to wiesz, siedzisz sobie w biurze czy cokolwiek, siedzisz przy pracy, coś taka, tam taka robisz, masz tu, ta masz, tu taki masz tu takie jedzenie, to po prostu od czasu do czasu podciągasz pępowinę, wkładasz w miskę chrupek, to tam wstysa. I już. Ale się narzadłem! No, żadnego smaku, żadnego niczego pomiędzy. Nie, na przykład nie potrafię jeść <coughs> bez y, czytania książki, ewentualnie oglądania czegoś. Czekaj, jak czytasz książkę jedząc? Po Prostu. Mam na przykład, nie wiem, talerz zupy, tak, na biurku. Mhm. Książkę mam gdzieś wyżej, podtrzymuję ją ręką, drugą ręką jem. Ja bym nie trafiał do ust czytając książkę. Ja bym podnosił łyżkę, trafiał gdzieś w ucho, w nos, i tak cały czas bym nie mógł trafić. I ja go, muszę się i go, skupić. Makaron ci z nosa wystaje. Znowu Wiem. trafiłeś. Wiem. <grym> <grym> Fuj, tak nosem zasysać makaron. A potem kończy się na takiej pulpecie i tak. <grym> I w końcu wciąga. <głos> tylko właśnie, gdyby były takie otwarte pępowiny, to później byłby problem z wypadającym jedzeniem. Chyba, żeby zamontować na tym taki zaworek, że rzeczy tylko wchodzą, a już nie wychodzą. <głos> taki gotiku. kranik, taki malutki. Jak w gotiku. Czemu? By... Nie wiem, co to. Nie. Dlaczego? No, bo nie wiem po prostu. Dlaczego? Bo nie widziałem tego, o czym mówisz. Czymkolwiek by to nie miało być. Gra. Aha. Co? Tam, tam były podwiązane pępki? Znaczy zaworki na pępkach? Nie, była, wokół całej doliny była taka bariera magiczna, w sumie przez którą można było przejść, ale już nie wyjść. Okay. Można było wejść, ale jeszcze, już, już wyjść nie mogłeś. Nie. Bo coś magą tak wiesz, nie tak poszło. Nie? No, to prawie jak w moim domu. No w sumie tak. Tak z zupełnie innej manki to jest coś, co przyszło mi do głowy słuchając jednego podcastu, a to też spotykałem się z tym z, e, u ludzi, Zdarza się wam spotkać takich ludzi, którzy strasz, strasz, strasznie wystawiają na pedestal kawę? Że słyszysz, słyszysz, jak czasy mówią, rany, nie piłem dzisiaj kawy, a ja tak kocham kawę, nie wypiłem dzisiaj kawy, kawa to moje paliwo. I tak jakby się chwalą tym, że do funkcjonowania potrzebują właśnie kofeiny. Zdarzyli się tak, ale najczęściej słyszę, że brakuje im piwa zamiast kawy. Albo piwa, nie wiem. W ogóle te wszystkie... wszystkie te... bije... Zaczynam pić dużo kawy. Kawy. No, kawy. okej. Okay. Ale nie wiem, mi się wydaje to strasznie wnerwiające, że ludzie tak jakby chcieli, nie wiem, e, chcieli koniecznie zacząć się chwalić, że nie wiem. To jest I takie to... coś, że każdy wewnętrzny chyba chciałby być po prostu narkomanem, ale nie weźmy prawdziwych narkotyków, więc zacznie się chwalić tym, że pochłania niesamowite ilości albo alkoholu, I albo wobec... kofeiny. Znaczy, przypomnij sobie, wyobraź, zamknij oczka, albo lepiej nie. Poranek w jakimkolwiek, no powiedzmy sobie, amerykańskim komiksie. No. Ilu z nich nie widziałeś kolesia w szlafloku w kapciach z kawą? Właśnie o to chodzi. W wszędzie, wszędzie, jest, wszędzie jest ten stereotyp kawy, ale mi, nie chodzi, mi nawet nie chodzi o ludzi pijących kawę. Ja rozumiem, niektórzy lubią kawę, ja osobiście naprawdę mnie... Ten smak odstrasza, ale nie o to chodzi. Chodzi mi właśnie o samo podejście do kawy, do alkoholu i właściwie nie tylko do kawy. Teraz, jak się zastanawiam, ogólnie do jak, do takiej, do, ten, ten, do chwalenia się takim, albo nie. Używkami. Właśnie wszel wszelkimi używkami. Dlaczego ludzie. Dl Czemu, czemu, czemu, ludzie, czemu ludzie tak zajebiście się tym chwalą? O ran, nie, ja bez kawy nie mogę wstać. Ja zanim wypiję poranną kawę, to jestem nie do życia. Ludzie się chwalą tym, że są, że są beznadziejnie zbudowani i funkcjonują, już nie potrafią funkcjonować normalnie. Bez używek. Bez używek. Wrzucam palenie. Szukałem współczucia, może. Może. Nie, nie, ale żeby... nie, to właśnie, właśnie nie, bo to wygląda jakby się spodziewali, jakby Ech. wszyscy dookoła myśleli Wow, on jest taki zajebisty, taki z niego narkoman Tylko w tym momencie się coś takiego, że jeden mówi Nie piłem kawy, a drugi na to Ej, ja też nie a, a, Ale razy. nie, bo, bo kiedy drugi mu, powie ja też nie To wtedy zaczną się, zaczną się kłócić o to, kto, kto pije normalnie więcej kawy Właśnie o to chodzi, że jak tylko ktoś powie, że e, ten, że o, ja, ja, ja właśnie nie wypiłem kawy, piję muszę wypić dziennie pięć kaw, to ktoś wyskoczy. O, ja muszę wypić dziennie siedem kaw, bo inaczej usnę. Później ktoś wyskakuje, ja muszę pić kawę bez przerwy, bo z, z, za każdym momentem, kiedy kawa nie dotyka moich ust, to usypiam. I zaczynają się przekrzykiwać na to. Wiesz, co ci powiem? Miałem przed kawa, w od tego, kiedy ją piję. Hmm. Albo usypia, albo rozbudza, tak? Eee, jak w łanki czasem jestem. Zresztą to to wypiję z kawy nie dlatego, że wierzę, wierzę w jej magiczne właściwości, chociażby dlatego, że piję rozpuszczałkę. tak? Nie piję. Aha. Znaczy, rzad, taką zwykłą piję dość rzadko. Ym, I na przykład na rozbudzenie ja osobiście dużo, dużo bardziej wolę pepsy. No dobra, ale mi nie, mi nie chodzi o sam fakt tego, co pijesz, tego, co lubisz i w ogóle, bo... ja, ja, ja wiem, o co ci chodzi. To mi chodzi o takie... Mi dlaczego, chodzi... dlaczego ludzie chwalą się na przykład tak, że o, ja jestem ślepym palaczem. E... Tak, tak. O Jezu, ja tyle palę. Ja ja tak... cały, ta, cały tydzień ostatnio piję. No. Dlaczego? Bo ludzie są... E... Bo ludzie chcą zawsze wyjść na... E... Na rozrabiaków. Kozaków. Na kozaków. O, I chcieli... Tak. Na... O, to jest dobre słowo. Ale kiedy ja wspominam, że uwielbiam Pepsi, to już nie dziewczyna się mokro w majtkach robi. Co nie? Ale słuchaj, ale Pepsi nie jest taką używką, nie? Po, powiedz, że słuchaj... Mów za siebie. Słuchaj, po, powiedz, że pijesz 30 kaw dziennie kiedyś, nie? on ci od razu powie, słuchaj, że to jest niezdrowe. Jak ty jeszcze możesz żyć? Ale jest pełna podziwu, że żyjesz. Nie? Ale wtedy wiesz, mam taki zajebisty organizm, powinnaś go lepiej poznać. Taki, taki wink, wink, wink. Poza tym. Widzisz, jak, jak z kawą tak świetnie działam. Pomyśl o innych aspektach mojego życia. Poza tym, tak jak e, mówiłem, to, że e, kawa tak, stała, się, stała się takim symbolem poranka, tak. Mhm. E, sprawia, że ludzie. Nie, symbolem poranka jest słoneczko Znaczy, nie, w sensie takim. I taka, taka sierska muzyka, wróbelki zające. Trawa zielona. Domek e, z kominkiem. Kogut. Kogut. E, domek ma czerwoną dachówkę na dachu. I radiozet Nie, nie radiozet <głos> Taka sielankowa muzyka. <głos> I takie po, powolne zbliżenie na okno, a później taki odjazd już ze, ze środka domu od tego, od okna i widać ludzi, którzy mieszkają. I potem. Tak to działa w prawdziwym życiu. I potem kolej się budzi, bierze gazetę, idzie do Kibla i robi tam swój interes. A potem co? A potem co? No właśnie to miał na myśli. No. A potem no, pije kawę. Idzie do Kibla i pije kawę. To miał na myśli przez swój interes. Aha. Z butelki. No albo właśnie taka sama sytuacja, tylko to już nie tyle chodzi o używki, ale ludzie w ogóle starają się też prześcigać w tym, jak to oni mają, jak to oni mają źle. To głównie chodzi mi na podstawie wszystkich, wszystkich, wszystkich znajomych studentów. Ile zarabiasz? Ile zarabiasz? Czekaj, czekaj, czekaj. mniej. Nie, ja mniej. Ja mniej. A ja mniej. Nie pracuję. A ja. Aha, dobra. A ja w, w wydaję dużo. Więc mam na minusie. Ja też wydaję dużo. Nie, ale w każdym razie chodzi mi to głównie przez znajomych studentów. Za każdym razem, jak, jak spotykam się ze znajomymi, którzy są studentami, albo w ogóle na Facebooku widać te wszystkie statusy. Rany, muszę się tyle uczyć. Nie śpię od dwóch miesięcy. Nie zmrużyłem oka od pięciu nie miesięcy. Bo muszę się bez przerwy uczyć. Później ktoś mówi, ty myślisz, że musisz się dużo uczyć, ja muszę się uczyć jeszcze więcej. I zaczynają się kłócić, kto ma gorsze życie. Po co? Nie lepiej się, nie lepiej, nie lepiej się chwalić, jakie masz zajebiste życie? Ja wtedy po prostu siedzę i się cieszę z powodu tego, że nie, że nie jestem na studiach. Nie siedzę sobie może, w domu i się, Ale takie przekomarzanie się jest eee, pracujesz. bardzo... Mm. Jest bardzo częste we wspomnieniach, wiesz, ale mam dużo nauki, kłuczek ja chciałbym wrócić do podstawówki, no tam się wcale nie musiałem uczyć, a teraz mam tak źle i tak dużo nauki. Okej. Okay. Albo na przykład, Lu Ludzie no przedwcześnie się starzeją, bo już zaczynają narzekać. Ale no. słuchaj, no. rozmawiasz z jakimś, wiesz, z osobą starszą, tak, dajmy na to, o te dwa lata, bo, powiedzmy sobie tak, różnica jest liceum, studia, tak? No. A, I mówisz sobie, no kurde, mam teraz pięć sprawdzianów, no, tak, no, siedzę kurde, całymi nocami i tak dalej. Tak od razu będzie. Hmm, ty myślisz, że musisz tak. się uczyć. A no mam na studiach. Studiach. My na studiach, My na studiach no, no. musimy się tyle uczyć, że praktycznie nie mamy czasu na nic innego. Le ty myślisz, że masz <coughs> źle. Ha, ha, ha! Że ludzie są tak beznadziejni, że zamiast chwalić się tym co dobrze, zaczęli się chwalić. Ej, W sumie taki jest stereotyp polski, że to wszystko jest szare i smutne, to po, po prostu my się zaczynamy prześcigać w tym, kto ma gorzej, żeby być naj, najlepszym, najlepszym, już być nie najgorszym. Już nie, już, nie, już nie wierzymy w to, że możemy być najlepsi, staramy się być najgorsi. No w sumie. Ej, to jest, taki, to jest w sumie taki, taki sposób, taki sposób no, w pewien sposób pozytywny. Staranie się znalezienia cze czegoś dobrego w złym. Nie, to jest... Na tej, na tej zasadzie, że wiesz, skoro i tak wszystko mamy beznadziejne, to chociaż spróbujmy być najlepsi w byciu beznadziejnym. Nie, to pokazuje, jak głupi są ludzie, bo próbują się prześcigać nawet w tak idiotycznej rzeczy, jak bycie w czymś najgorszym. No. Bycie najgorszym w życiu. Ja Ci powiem, że ja, zaskoczyłeś mnie pytaniem, co powoduje takie, wiesz, takie yy, chwalenie się... Jak... Zobacz, że ludzie, ludzie zaczęli chwalić się złymi rzeczami. No. Tak jak, wiesz, najpierw mówisz o kawie, potem używki, tak? Typu fajki, typu brak snu, typu... Dobra, chuj, nie śpię. Znaczy, wiesz, akurat jeszcze, tyre, tyre, faj... jeszcze tyre, tak, fajki ja i alkohol to... to inna sprawa, bo fajki i alkohol to się w... tylko i wyłącznie dla e, przyjemności i tak dalej. A właśnie taka kawa to było zawsze takie chwalenie się, że bez kawy nie mogę żyć. Chociaż ale nie, fajki jest, też, fajki jest... też, ale nie alkohol. Alkohol też bywa. Nie słyszałem, żeby ktoś się chwalił, że nie, że nie może wytrzymać, bo nie pił tak no długo. Oczywiście faktycznie wytrzymać nie, ale na przykład... Ale bez fajek i alkoholu ale przykład, to tak. Tam, dla mnie impreza bez alkoholu to nie impreza, tak? No te, też A, takie no to, to nie? tak. Wiesz, tak jakby e, są takie stereotypy, które ludzie powielają... Ale to jest inna sprawa. Piotrek, I tak jak, o czym ty mówisz? Może to, może to podsumujmy, co bo słuchasz nam tutaj zwaliłem. No. Więc tak, więc ludzie są na tyle głupi, ewentualnie tak, jak, jak mówi Igor, fajni, że próbują się prześcigać w biciu najgorszymi. Witamy w Polsce. No. hej Już nie możemy powiedzieć w dziesiątym odcinku, dziesiąty odcinek góry. O Jezu. W no, każdym razie... Nie to, wspominaj to jest, tego. W każdym razie to jest kolejny powód, żeby wysłać bez bo teraz możecie posłać nas, jak my narzekamy na wszystko. Nie, co nie? Ale my narzekamy na bzdury, które tak naprawdę nie mają żadnego znaczenia. I właśnie, o co chodzi z postem? Kto, kto w ogóle wpadł, wpadł w tej religii na pomysł na post? Jezus. Dlaczego? Bo. Bo pomyślał, że o, pewnie będę jedyny na, na świecie, który przestrzeni łaził po pustyni i nic 3? nie jadł. 40. Co? 40. Pytasz się Czy znaczy, o to, co mu wbił, jest. sorry. Czekaj, 40 dni chodził bez jedzenia. Mi się wydaje, że 3 dni. 3 dni to on z martwych wstawał. Ale tam co chwila prawie się trzy, więc... Już 3, Musiał coś jeść. Pewnie po prostu jak nie... Ej, On był sam na tej pustyni, co nie? Nie, jeszcze był diabeł. No ale diabeł tam chyba później ty, pod koniec nie. tylko do niego wpadł, co nie? Nie, tam go... Trzy 3... razy chyba go kusił. No nieważne, ale właści właściwie był tam sam, bo diabeł nie istnieje. Jezus, też. Wrócił, wrócił z tej pustyni, nagadał wszystkim, że o, byłem tam 40 dni, nic nie jadłem. Pewnie miał ze sobą jeszcze taką małą, przenośną lodówkę z żarciem. Mm. A... Jeszcze tak mówi, kończąc hamburgera um, Słuchajcie, wracam właśnie z pustyni Nic nie jadłem 40 dni, zupełnie nic To tak jak ci studenci, o których mówiliśmy dzisiaj e, Którzy właśnie opowiadają, jak im źle się żyje A tak, tak, tak, tak. Jezus, Jezus przychodzi Słuchajcie, przez 40 dni nic nie jadłem Pościłem na pustyni A To wtedy jed, jeden z apostołów Nie jadłeś 40 dni? Ja od roku nic nie jem I później zaczynają się kłócić ze sobą Jezus w końcu się wkurzył stwierdził, wymać najgorzej a ja tutaj kurwa umieram na, na krzyżu za grzechy innych tak, wiesz, wisi na krzyżu cholera, ale tu beznadziejnie Pod, kto ma teraz najgorzej? podchodzi któryś z apostołów, myśli, że ty masz źle ja wczoraj musiałem pomagać teściowi prze, prze, przeprowadzce wiesz, jakie ciężkie szafy miał myśli, że ty masz źle? u mnie od tygodnia teściowa mieszka I tak Jezus, a dobra, spoko, jednak macie gorzej w umieram. tym momencie umarł ale i tak później jest więc od kogo to obchodzi? Bo stwierdził, że wiesz, że, że jeszcze musi to chyba poprzekomarzać, nie? Tak. <laughs> wiesz, już, już był pewien, że umrze w spokoju, później tak leży w grobie. Cholera, jeszcze im dobrze nie nagadałem. Nie, wiecie, jak jest czasem taka sytuacja, jak z kimś gadacie, a później wracacie do domu, wchodzicie tak, się do łóżka i najlepsze, najlepsze riposty <laughs> tak, przychodzą do tak. głowy. To pewnie jest był przekonany, że, że już umrze, będzie w spokój, ale później w grobie nagle mu się przypomina Cholera, mogłem tak mu powiedzieć. Nie, nie ma chuja z staje. Muszę mu jeszcze dogadać. Czekaj chwilę. O co czekamy? Gdzie jest Piotr? Tu jestem ehm, najgorzej. Nie, w sumie ja mam. Ja A mam, co? Ja, mam z czym? Nie. Nie, ja mam najgorzej, ja nie. ja mam najgorzej. Ja mam najgorzej. Michał ma najgorzej. Ja mam. Będziemy się z niego śmiać. Ja zajebiś. Nie, ja mam wszystko. jeszcze lepiej. Ty masz nowego kompa? Mam. No. No, nie narzekam. No właśnie. <laughs> W ogóle jest, to nie pasujesz tu. Dobra, sami sobie gadajcie. Ja będę jadł jabłko. Dzień dobry, przychodzę, bo podoba mi... Dobry, Boże, co tu się dzieje? O, witam. Nie zauważyłem cię. Przechodzisz w sprawie bez kitu, tak? Co... co zrobiłeś tym ludziom? Tym tutaj? A nie zwracaj na nich uwagi.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 Jest na Mój nim, o tych oczach? Jest na nim... Weź nie zdradzaj, kurde, jakiś sobie spoiler, nie? I tak byś to Jesteś powiedział. Jesteś orczy niż mużyn. musi wszystko zdradzić. <głos> Jakżeś mnie nazwał? <głos> w każdym razie, przepraszam, że nie billboard pewien, bo jest na nim dziecko, które... Nad nim jest napis chciałbym wrócić do domu. Rzeczy z tym, że ten dzieciak po pierwsze jest łysy, po drugie, jest chudy. No też bym nie przyjął do domu bez tego dziecka. Po trzecie, ma najbardziej lotowate, lodowate spojrzenie na wszechświecie. <grym <grym ja nie wiem, ja bym on... chciał, żeby taki koleś wrócił do domu. Bo co jeśli w nim jest demon? <grym> znaczy nawet nie tyle. Potem wszyscy by zaczęli, tak jak tym przekletykami co Farios nie mówił. Wiesz... Michał, Michał, let me in. Ej, ale na, to nawet nie jest kwestia, czy opętany przez, dem przez demona, ale wyobraź sobie tak. Przychodzi to dziecko do domu, no wiadomo, twoje dziecko, ale już było w hospicjum to z, i no, jest chore, co nie, łyse, tak siadasz, sadzasz to przy stole. ono tak wow, jakie to wszystko ładne. Dziękuję, że wpuściliście mnie, do, wpuściliście mnie do swojego domu, zanim umrę. Bo wiecie, niedługo umrę, bo jestem śmiertelnie chory. Albo, albo, albo ci, którzy go przygarnęli, kładą go do łóżka pod się następnego dnia. On, on już siedzi na tym łóżku tak spałeś? A on, nie, nie mogę przestać myśleć o tym, jak bardzo was kocham. <grym> Patrzę <grym> tym lodowatym spojrzeniem. Bu bu budzisz się trzecia w, trzecia w nocy, on stoi nad tobą, nad łóżkiem. Jezu, co ty robisz? Wracaj spać. Będę cię pilnować. O bo tak bardzo cię kocham. W każdym razie, kiedy... I niedługo umrę. Kiedy ja widzę ten billboard, to nie myślę, że w jego oczach nie widzę słów Chciałem wrócić do domu, tylko... Chcę twój mózg. Ja ci powiem, że staj... Czy tylko mnie przeraża ten billboard? Nie. Kocha, kocham cię tak bardzo, że chcę stać się z tobą jednym. Daj mi, daj mi swoje organy i wlejemy je wszystkie do moich organów. I staniemy się jedną osobą. Wspominałem, że lubię żółwie. Co? Jakie żółwie? A w sumie... Skoro dzisiaj drążyliśmy temat tych, tych pięknych filmów, które Igor nam polecił. Były bardzo piękne. Właśnie przypominam, może... przypominam jeszcze raz. One guy, one jar, a później one guy, one screwdriver. Jesteś chorym człowiekiem. Nie. M możecie dać przykład jeszcze innej najgorszej rzeczy, jaką widzieliście w internecie. Oprócz tego, co dzisiaj widzieliśmy. Tak, oprócz tego, co dzisiaj chociaż, widzieliśmy. Chociaż, to się, nie, chociaż to, to się nie liczy, bo nie widzieliśmy tego w internecie. Znaczy, Igor widział, ale ja no, z Ochmanem już nie. Proszę cię bardzo, Michale. E, zaczynając, nie wiem, Luntek, Grac Jan Jola Rutowicz. Widziałem, widziałem, A, widziałem. co? Z nimi? Aha, nie, on, słuchaj, gra, są, no wiesz, Graca robi te piękne piosenki. To są ludzie, którzy wprawiają y, mnie we, we, we wrażenie, tak? Jak, jak oglądam jakieś takie filmiki, to mam wrażenie że e, kamery powinny być sprzedawane tylko po okazaniu oświadczenia, że nie będzie się nagrywać idiotyzmów. Nie, po prostu nie oglądasz tych wzór. Jeśli, ktoś ma, jeśli ktoś ma kontakt z Gracjana, niech ktoś napisze do niego, żeby zrobił piosenkę dla, na, na intro dla Beskidów. <grym> Jestem ciekaw, co wymyśli. Czy <grym> <grym> ja wiem? Beskidu, la, la, ten koleś, mnie, ten koleś la, la. mnie nie bawi. No, ty, ale, tyle, ale. Tyle, że jest dorosłe dziecko no Przypomniałeś i co? mi najgorszą rzecz I niestety związaną właśnie z Gracjanem Widziałem jak robił program Gotuj z Gracjanem I zrobił sobie Frytki ze śmietaną Mój ojciec je podobne rzeczy I trochę mnie to zszokowało Frytki ze śmietaną? O nie, frytki ze śmietaną? Nie mogę na to patrzeć, czekaj, potrzebuję powietrza <śmiech> Bądź... Nie, nie, nie będę tego oglądał Nie, wyłącz to, wyłącz to A, będę siedział odwrócony na, na krześle Kiedy to puszczasz Ty patrzysz na mnie, to Nie <laughs> ja wiem, nie bawią mnie ci ludzie Nie, słuchaj ale... A znacie gwiazdę? Co to? Koleś y, taki wygląda jak Bardzo otyłe emo ma, ma głos jakiś taki dziwny, znaczy ja go nie mogę naśladować, ale jeśli wpiszecie chyba Gwiazda przez 3Z albo 2Z, to wam się pokaże spaślak z fryzorą, jakby kurde słoń na niego nasrał, taki kolega właśnie Lundka, chyba ma, ma, ma kilka klipów z nim i też jakiś taki, no, posrany. O, Gwiazda, jest, czy... jest jeszcze piguła z Gdyni. O Jezus Maria, weź mi nawet nie mów. Mój brat podono mówi, że w, y, ten, że... A wiesz, że Lundek jest z Gdańska? Wiem, słyszałem. Że, a... że chodzi do naszego liceum. Naszego znaczy? Mojego i Ochmana. Czyli numer? Nie. Po co numer podawać? No bo mówicie o swoich rzeczach, a ci ludzie, którzy to słuchają, nie mają Ale co to, pojęcia, da, o czym numer? I tak tam nie pójdą. Do liceum, do którego... No żeby wiadomo, o co chodzi. Do liceum, do którego ja chodziłem, podobno chodził tak kiedyś. Okay. E, wiesz co, są różne wersje. Taka podstawowa prawda jest to, że bardzo dużo osób się na niego zasadzało. E, Czemu nie się jest, nie dziwię? Igor nie jest w temacie, ale koleś ogólnie, biorąc w pewnym momencie obwołał się królem internetu i mhm. wielką I wszystkich I wszystkich nazywa swoimi suczkami. Ja kiedyś by... obwołałem się królem brud. Byłem wtedy gładko ogolony. Ale obwołałem się królem brud. Brud. brud król brudu. <średyt> to <pasy> do Igor. <średyt> no w sumie. zasadzie jesteśmy u Igora, ale tutaj naprawdę... Że, żeby zrobić krok, trzeba się pół godziny zastanowić, czy to na co staniesz to jest podłoga. Stary Ej, obiad. potrzebuję tyle rzeczy tutaj. Tak? Czy naprawdę potrzebujesz tego obiadu, co tutaj tak biega po ścianach? No. A co jeśli zgłodnieje? Ty masz norkę. Mhm. Gdzie? A tam to się wprowadziła niedawno. No i to pół. <głos> A, o cholera. Norkę nie topisz to za różnicę. Dobra, panowie, no, to, to był, ciągniemy. To był pad trzeci naszego wielkiego podzielonego show. Właśnie. Ten, Daj, ten najgorszy. Dajcie znać co ten, co, co sądzicie o te, tego typu podzieleniu rzeczy, mhm. czy, czy, czy, czy to daje sen, czy to ma jakikolwiek sens. Po, a poza tym, no komentarze, maile, wszystko pisać zapisujcie się do nas na Facebooka zapisujcie się na Twittera i będę bardzo wdzięczny za pisanie komentarzy na iTunes Yo, jakiś by się przydał i, po, I, i pod samym odcinkiem oczywiście. i ogólnie subskry subskrybowanie się do iTunes, bo no to nie wiem dla mnie to najwygodniejszy sposób pozyskiwania podcastów, po prostu włączasz i od razu ci się ściąga także samo. Także mów, mówię dla was Michał, po mojej lewicy Ochman po prawicy Igor ja zap, też mówiłem I zapraszamy do słuchania następnych odcinków podcastu Albo recenzji, albo czegokolwiek Co się znajdzie u nas Musicie na wszystko wejść Musicie na absolutnie wszystko W ogóle teraz wyłączasz odcinek Wchodzisz na naszą stronę Klikasz na każdy link po kolei Patrzysz na niego I jeśli jest możliwość zas zasubskrybowania Albo zapisania się, to to robisz A teraz poproszę o moment I stop. Stop. stop stop Tak ładnie cię prosto. Stop Stop! Stop! Jesteśmy z innych sfer. On zbiera śmieci, ja mieszkam na drugim piętrze. Nie, to jest miłość, która się nie uda.